To są informacje Polskiego Radia 24. Nie wszyscy dostali zaproszenia, dwojenowych nowych sędziów TK złożyć dziś ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. AI na celowniku. Rząd przyjął projekt ustawy o systemach sztucznej inteligencji. Jan Urban zostanie w reprezentacji mimo porażki ze Szwecją. PZPN przedłuży mu kontrakt. Minęła ósma. Ewelina Kamińska, zapraszam. Przed południem dwoje z sześciorga nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego złoży ślubowanie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Zaproszenia dostali Magdalena Będkowska oraz Dariusz Szostek. Koalicja rządząca zapewnia, że pozostali sędziowie również rozpoczną niedługo pracę. O szczegółach Martyna Szymczakowska. Profesor Dariusz Szostek nie chce komentować decyzji prezydenta ani o zaproszeniu do pałacu tylko dwójki sędziów, ani o odwlekaniu w czasie ślubowania. Zapewnia jednak, że postąpi zgodnie z przepisami. Podmowa za i jest w rzeczywistości rezygnacją z funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Także oczywiście złożę przed prezydentem ślubowania. Poseł PiS Krzysztof Szczucki uważa, że rząd nakłada na prezydenta bezsensowną presję. Odebranie ślubowania, wysłanie tych ludzi do Trybunału Konstytucyjnego jest Czymś bardzo ważnym. A premier Donald Tusk przekonuje, że pozostali sędziowie też zasiądą w Trybunale. Znajdziemy sposób, aby ci sędziowie mogli rozpocząć pracę. Sejm obsadził sześć wakatów w Trybunale Konstytucyjnym 13 marca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Treści stworzone przez AI będą odpowiednio oznaczane w mediach społecznościowych. Wymóg nałoży ustawa o systemach sztucznej inteligencji, którą na wczorajszym posiedzeniu przyjęła Rada Ministrów, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Polska jest chyba pierwszym państwem w Unii Europejskiej, która wprowadza takie przepisy regulujące rozwój i wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji. To jest zgodne z regulacjami, które zostały przyjęte przez Unię Europejską. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników i przejrzyste zasady stosowania sztucznej inteligencji. Projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji zakłada m.in. zakaz podprogowego manipulowania użytkownikami. Ma powstać też publiczny wykaz systemów sztucznej inteligencji na które nałożono kary lub zostały wycofane z rynku. Powołany zostanie też nowy, niezależny organ nadzoru rynku AI. Będzie to Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. Ceny ropy naftowej idą w górę mimo zapowiedzi Donalda Trumpa o zbliżającym się końcu konfliktu w Iranie. Operacja na Bliskim Wschodzie ma potrwać jeszcze od dwóch do trzech tygodni, zapowiedział to wczoraj prezydent USA. Trump zasugerował jednak, że zakończy wojnę bez otwierania cieśniny Ormus. Biały Dom zapowiedział, że dzisiejszej nocy prezydent USA wygłosi orędzie do Amerykanów w sprawie Iranu. A tymczasem od północy na polskich stacjach obowiązują nowe, maksymalne ceny paliw. Są o kilka groszy wyższe niż wczoraj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 ,21 zł 21 groszy, a oleju napędowego nie więcej niż 7,66. Pierwsza polska elektrownia atomowa coraz bliżej. Polskie elektrownie jądrowe złożyły wniosek do Państwowej Agencji Atomistyki o wydanie zezwolenia na budowę siłowni w gminie Choczewo na Pomorzu. Agencja ma teraz dwa lata na rozpatrzenie wniosku, ale szef polskich elektrowni jądrowych Marek Woszczyk ma nadzieję, że zgoda zostanie wydana wcześniej. Trzymamy się w harmonogramu i robimy wszystko, aby cała elektrownia w 1938 roku została uruchomiona Oczywiście sam proces budowy poszczególnych bloków w trzech przypomnę no, będzie trwał około 7 lat powierzchnian budowy, licząc od położenia betonu pod reaktory jądrowe do momentu wybudowania elektrowni i rozpoczęcia rozruchu elektrowni. Według harmonogramu pierwszy beton pod elektrownię jądrową ma zostać wylany w 2028 roku. Z kolei komercyjna eksploatacja pierwszego bloku ma ruszyć w 2021. 1036. Nie wykorzystaliśmy dogodnych sytuacji, mówi trener piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban. Polska przegrała w finale Baraży w Sztokholmie ze Szwecją 2-3 i nie zakwalifikowała się na mundial. To oznacza, że Biało-Czerwoni ominą tę imprezę po raz pierwszy od 2014 roku. Selekcjoner podkreślał, że mimo przegranej jego zespół zagrał bardzo dobry mecz.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 za selekcjonerem. To, tak naprawdę półtora roku przed w momencie, kiedy eliminacje były tak naprawdę przegrane. Uważasz, że Jan Urban powinien zostać? Ja no, no Jak najbardziej, akurat gra była naprawdę super. Po prostu no, brakło szczęścia pod koniec. Prezes PZPN Cezary Kulesza poinformował jeszcze wczoraj, że mimo porażki za Szwecją kontrakt z selekcjonerem zostanie przedłużony. To były informacje Polskiego Radia 24. Deszczowo obecnie na południowym wschodzie kraju pada na przykład w Lublinie. Z kolei pochmurno jest też na zachodzie, północy i północnym wschodzie oraz na południowych, na południowych krańcach Polski. Więcej słońca można szukać w pasie od centrum do małopolski. Z kolei na Pomorzu Zachodnim w Wielkopolsce i centrum trzymają jeszcze przymrozki. W ciągu dnia termometry pokażą średnio od 9 do 13 stopni. 6. Poranek w Polskim Radio 24. Środowy poranek i to nie jest żart prymaprylisowy, choć dziś 1 kwietnia przed nami dokładnie. 91. dzień roku. Słońce wzeszło o 6.8, a zajdzie o 19.10. Imieniny obchodzą Grażyna, Zbigniew. Hugon, Irena i Katarzyna. W tej godzinie po 8.30 będzie z nami dr Stefan Senkowski, politolog i ekonomista z Uniwersytetu Marii Kiri Skłodowskiej w Lublinie. A chwilę przed godziną dziewiątą połączymy się także nasz, z naszym azjatyckim korespondentem, który akurat teraz jest na Bliskim Wschodzie w Jerozolimie. Dokładnie Tomasz Sajewicz z relacją o tym, jak wygląda przebieg wojny izraelsko-amerykańskiej z Iranem. Właśnie. A teraz czas na Komentarz i na rozmowę polityczną. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Marek Sawicki w naszym studiu Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Dzień dobry, witam w studiu cieszę się, że w końcu tutaj udało nam się na żywo spotkać, a nie na łączeniu. No, powiem tak, rano do Warszawy jadę godzinę, przed Warszawą też godzinę. Okej, okay, rozumiem, rozumiem kalkulację, A rozmowa trwa nasza 15 do 20 minut maksymalnie. To zacznijmy, bo czasu niewiele. Prezydent próbuje rozgrywać koalicję rządzącą w sprawie sędziów Trybunału? Otóż, panie redaktorze, jest to dziwne zjawisko i dziwny sposób działania całej Kancelarii Pana Prezydenta. Uważam, że tam są złe duchy. Pierwszy to jest oczywiście szef Kancelarii, pan Bogucki, bo on aspiruje do e, kandydata na premiera, w związku z tym dzisiaj e, rywalizuje o to funkcję ze wszystkimi politykami PiSu. Nie jest szefem Kancelarii Pana Prezydenta, jest szefem kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Drugi oczywiście to pan przydacz, który aspiruje do funkcji ministra spraw zagranicznych. W związku z tym też ta z jego strony agresywność. No i powiem szczerze, że nie bardzo wiem co robi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego pan Cęckiewicz. Natomiast chcę powiedzieć w sprawie tych sędziów bardzo jednoznacznie. Powiem tak, Sejm wybiera pan prezydent czy w, w obecności pana prezydenta przyjmuje przysięgę. Ja byłem w tej kadencji marszałkiem seniorem. Lud wybiera, społeczeństwo wybiera, marszałek senior przyjmuje przysięgę od posłów. Ja mogłem sobie wybrać część, mogłem część nie wybrać. No nie, nie mogłem. Tak samo jak marszałek Hołownia i Sejm nie mógł przyjąć ślubowania od pana prezydenta, bo wybrało go społeczeństwo, ale tej funkcji nie mógł objąć. Bez ślubowania, mhm. więc to ślubowanie wykonał. I analogicznie pan prezydent nie robi nikomu żadnej, ale to absolutnie żadnej łaski, to ślubowanie przyjąć musi. Znaczy trudno mi jest nawet teraz wejść w rolę adwokata diabła, bo nie do końca znamy argumenty ze strony Kancelarii Prezydenta. Mamy tylko pewną... Argumenty ja panu wyjaśnię na Proszę. samym początku. To, to jest trzech podłych ludzi, którzy bawią się w politykę w Kancelarii Prezydenta partyjną, a nie polską, a nie państwową. I to jest cały problem pana prezydenta, bo wokół tej sprawy już rozgrywana jest dyskusja tam wewnątrz Kancelarii ponad dwa tygodnie. Kompletnie niepotrzebne. Jeszcze raz powtarzam... Sędziowie wybrani przez Sejm składają ślubowanie wobec prezydenta. Rola prezydenta jest tylko i wyłącznie rolą pasywną, bierną, przyjmującą to ślubowanie. I tu nie ma dyskusji o tym, czy Sejm wybrał prawidłowo, czy nieprawidłowo. Okej, okay, ale tutaj prezydent, ja rozumiem co pan mówi, tylko że prezydent zdaje się, no już samym faktem, ja nie wiem jakie będzie uzasadnienie, ale samym faktem odwieram ślubowanie od dwojga, a od czworga nie, to w pewien sposób poszerza swoje kompetencje i staje się drugą instancją w procesie wyłaniania Panie sędziów do Ja jestem politykiem, że tak powiem starym i pamiętam falandyzację <grym> prawa. Więc jeszcze mamy dzisiaj przydatczrację prawa czy nawrotyzację Bogucyzację. prawa. Bogucyzację, no to to jest dla mnie to jest dla mnie rzecz, która po 36 latach doświadczeń demokratycznych wydarzać się nie powinna. I to poszerzanie kompetencji, to niechże mają odwagę, ja mówiłem w swojej koalicji, ale mówię to także dzisiaj do pana prezydenta. Chcecie zmienić ustrój z gabinetowo-parlamentarnego? na prezydencki. Proszę bardzo, rozpocznijmy pracę nad konstytucją, powołajmy komisję konstytucyjną i może za 5-6 lat wydyskutujemy lepszą. Mhm. A do tego, czasu, do tego czasu prezydent będzie się zachowywał? A do tego czasu, panie zachowując. redaktorze, w mojej ocenie, tak jak w ocenie wielu prawników, jeśli pan prezydent nie przyjmie ślubowania od pozostałych czterech sędziów, to tym sędziom służy skarga przed sądem administracyjnym na bezczynność. Mhm. Pan prezydent nie jest osobą ponad prawem, jest także, yy, jest pierwszy spośród yy, wszystkich obywateli, bo pochodzi z wyboru powszechnego, ale także podlega rygorom prawnym. Działa na granicach. W ramach prawa i, i, i na granicach prawa. A to nie jest tak... No z, z, ze smutkiem, niestety, musimy się pozbawić tej warstwy państwowej, czy też tej warstwy e, i, i, idealistycznej. Jeśli rozmawiamy o pojedynku szachowym, politycznym, no to prezydent was nie zaszachował, bo z jednej strony uniemożliwił marszałkowi Czarzastemu podjęcie jakiejś decyzji, to znaczy zorganizowanie jakiejś uroczystości i z drugiej strony, no teraz już będzie dużo trudniej, zamyka się ta furtka, że dwóch sędziów, dwoje odbierze ślubowanie od prezydenta, a czworo złoży je wobec marszałka Sejmu. Otóż, panie redaktorze, wydaje mi się, że inny sport jest bliższy panu prezydentowi, bardziej oktagon niż szachy i mam wrażenie, że o ile pan prezydent wygrywając wybory prezydenckie wyszedł z, z oktagonu, to niestety oktagon z pana prezydenta nie wyszedł. I chcę wyraźnie podkreślić. Pan prezydent nie ma tu żadnej możliwości innej jak przyjęcie tego ślubowania. Ale przecież mamy sytuację, w której Przecież pan Andrzej Duda, pan prezydent no Andrzej Duda nie przyjął ślubowania od trzech prawidłowo wybranych sędziów i też, żeśmy, że tak powiem, z tego nie wyciągnęli konsekwencji, bo oczywiście yy, już... Była końcówka kadencji PO-PSL. Później mieliśmy 8 lat kadencji PiSu, więc trudno, żeby oni składali wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Ale było to wyraźne przez pana prezydenta Andrzeja dudę złamanie prawa, niedopełnienie obowiązków. To jest tylko i wyłącznie obowiązek pana prezydenta przyjęcie ślubowania. Nie ma tu absolutnie kancelaria prezydenta i sam pan prezydent żadnego elementu ocennego. No tak, ale wie pan. Prezydenta Andrzeja Dudę żadne konsekwencje nie spotkały z tego powodu. Włos mu z głowy nie spadł, nawet nie musiał się zmartwić tym, co zrobił w 2015 roku, przyjmując ślubowanie od sędziów dublerów, a nie przyjmując od trzech prawidłowo wybranych sędziów. Więc Karol Nawrocki wchodź, wszedł w te same buty. Nie wiadomo, co mu jeszcze spadnie, bo życie przed nim, mam nadzieję, bardzo długie. Natomiast chcę wyraźnie powiedzieć, że pan prezydent Andrzej Duda zapoczątkował razem ze i Ziobrą, destrukcję wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Przypomnę, że ustawa o Sądzie Najwyższym nowelizowana była chyba bodajże 17 razy. 14 razy ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Do skutku. To było działanie na zasadzie do skutku. Jeden kroczek, drugi kroczek, nie wychodzi, robimy kolejny kroczek. I pan prezydent Andrzej Duda Doktor nauk prawnych świadomie uczestniczył w demontażu systemu prawnego, systemu konstytucyjnego i wydawałoby się, że pan historyk, pan prezydent Nawrocki, także doktor nauk powinien jednak mimo wszystko z tej drogi destrukcji i łamania konstytucji zejść. Czekamy do godziny jedenastej, a właściwie chyba nawet bardziej do godziny dwunastej. Bo też nie wiemy, czy tych dwoje zaproszonych sędziów, to jest zaproszonych yy, na złożenie ślubowania... Czy być może na herbatkę, kawę, rozmowę. To, to, to też rzeczywiście jest dziwne, bo przecież zaproszeni są z półgodzinnym opóźnieniem. No więc to jest też... Pani czy... adwokat Będkowska, jeśli się nie mylę, na godzinę 11.00, a profesor Bętkowska. Pani tak. adwokat się z tej chwili wybrana tak. przez Sejm. Tak, sędzia, ale oczywiście mecenas wcześniej już dalej na tej chwili Będkowska, ma wyższą tak, funkcję, wyższą rangę i obowiązuje specjalnie. A sędzia, profesor Dariusz Szostek na godzinę 11.30, a o 12.00 Zbigniew Bogucki ma poinformować o działaniach prezydenta prezydenta W sprawie Trybunału Konstytucyjnego, więc ma pan rację. Wcale nie jest przesądzone, że dojdzie do tego ślubowania. Więc chcę wyraźnie podkreślić, że naprawdę pan Bogucki rzeczywiście zrobił oszłamiając, oszłamiającą karierę w to krótkim prawda. czasie za prawa i sprawiedliwości, i w tej chwili jego ambicją jest bycie premierem w nowym rządzie. I dziwię się, że pan prezydent Karol Nawrocki tego nie widzi, bo. Nie daj Boże, jeśli PiS by przejmował władzę, to za chwilę okaże się, że wokół pana prezydenta jest puszka. To zmienimy temat. Ceny paliw niżej CPN rządowy program. E, opozycja mówi, że to program ściągnięty, że to ustawa Przemysława Czarnka i że efekt na stacjach benzynowych to efekt Czarnka, że zdopingowali was do, do zmiany decyzji. Otóż, panie redaktorze, opozycja ma święte prawo do tego, żeby robić i mówić, co jej się podoba. Wolny kraj, każdy opowiada, co chce. Ja jestem zdumiony tym, co wyczynia profesor Czarnek, bo język, styl, sposób uprawiania polityki absolutnie nie przystaje do intelektualisty z katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pana profesora. On mi bardziej przypomina jeszcze czasy PRL-u i tak naprawdę rozmowy pod budko z piwem czy w skr -ze. I to jest smutne, to jest y, martwiące. Ale jednocześnie też podzielam opinię premiera Władysława Kośniaka-Kamysza, który jasno określił jest z jednym z wywiadów, że przecież pan Czarnek nie jest po to, żeby był premierem i żeby yy, kształtował y, politykę PiSu w całym kraju. Pan Czarnek jest kandydatem na kilka okręgów wyborczych, szczególnie Podkarpacia, Lubelszczyzny, Podlasia, części wschodniej województwa mazowieckiego, gdzie korona korona y, y, konfederacja mhm. bardzo rosła, rosła w siłę. W związku z tym, Tą konfederację może zatrzymać, i widać wyraźnie, że chyba zatrzymuje Czarnek. Wykona to zadanie sondaż pokazał wzrost dla wykona, i wykona, dla wykona to zadanie, zostanie zluzowany, i tak jak powiedziałem, w mojej ocenie najpoważniejszym kandydatem, i dlatego tak ostro i tak zdecydowanie zachowuje się i próbuje poszerzać kompetencje pana prezydenta bez uprawnień konstytucyjnych, jest pan Bogusław? skr -y musiałem sprawdzić, Współdzielcze, spółdzielnie Współdzielnie Kurebro. Bo tam, wie pan, używało się specyficznego języka, ja byłem młodym chłopcem, jak pamiętam, czasami zamawialiśmy z tatą tam usługi do swojego gospodarstwa. Okej. Okay. I tam jak się nie zastosowało specyf specyficznego języka, tak zwanej tak polskiej łaciny, to oni nie wiedzieli po co przyszedłeś, więc okay. trzeba było po prostu znać ten język. Te teraz, już, teraz już w pełni rozumiem metaforę. A Proszę powiedzieć, jak konflikt na Bliskim Wschodzie będzie się odbijał na, na rolników, bo rozumiem, że rząd stworzył tarczę dla tych, którzy korzystają z paliw, a dla tych, którzy korzystają z gazu i z nawozów rolnych? Otóż, panie redaktorze, on się będzie odbijał i to dosyć długo, bo tak jak słyszymy, Trump być może wycofa się za 3-4 tygodnie. Ale już z 4 Iranu. tygodnie temu mówił, że wojna tak, potrwa miesiąc więc. Ale, ale jednocześnie nie odblokuje cieśniny Ormus, a więc to, co w Zatoce Perskiej było produkowane, sprzedawane i wożone na cały świat, czy, czy, czy wypływało. To nie, będzie, to nie będzie, że tak powiem, użyteczne. W związku z tym nie, nie ma się co spodziewać, że ceny paliw spadną. Też trzeba jasno powiedzieć, że walczę o to od wielu lat, żeby rolnicy nie tylko zarabiali na produkcji rolniczej, ale także na produkcji energii. Jestem zdumiony, bo zarówno za poprzedniego rządu, jak i za tego rządu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ma ogromne pieniądze na różnego rodzaju inicjatywy środowiskowe, także proenergetyczne w zakresie energii odnawialnej. Niektóre projekty są finansowane nawet w 100%, 65% dotacji, 35% taniego kredytu. Ale kiedy mówię o stworzeniu programu dla rolników, żeby na udział własny, czyli te 15%, które wymaga czy ten Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, czy bank, kiedy idzie się po kredyt na małą biogazownię rolniczą, żeby dać ten kredyt preferencyjny rolnikowi właśnie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i żeby mógł rozpocząć te inwestycje, to tak jak powiedziałem, w 100% finansuje się kolosalne, duże inwestycje koncernów, także zewnętrznych, zagranicznych, natomiast nie inwestuje się w energetykę, w energię, w gospodarstwie. Jeszcze 250 lat temu rolnictwo było w pełni samowystarczalne energetycznie. Okay. Dziś również rolnictwo może być samowystarczalne energetycznie, szczególnie to, które ma produkcję zwierzęcą. Więc można by. Już w przypadku rolników, gdyby mieli własne, własne biogazownie, można się uzależnić. można Uniezależnić. Także, uniezależnić. Tak. Można, można także, można nie tylko zarabiać na sprzedawanym biogazie czy prądzie elektrycznym, ale także można używać do okay. transportu we własnym gospodarstwie i okolicy pojazdy elektryczne. To jest na przyszłość, no bo już ty, ty, w dwa dni się nie przeorganizuje pracy przedsiębiorstwa. No, ale... Rolnicy, tak jak każdy, korzystając z niższej ceny. Ja dzisiaj tankowałem tylnę po 611 i ale jeszcze cztery tygodnie temu w moim Sokoje Podlaskim tankowałem po 5.34. A cztery. A, ten, a ten, ja się na tym nie znam, zupełnie. Mówię bez bicia. A ten gaz i produkcja nawozów dla, dla rolnictwa? No więc to jest też zadanie dla nas rządzących. To jest też zadanie dla tych, którzy zajmują się, myślę także w jakimś sensie e, gospodarką, a więc dla pana premiera, dla pana ministra Domańskiego, bo przecież taki... E, ta, ta, taki, takie puławy, korzystając z, z metanu ziemnego, mogą korzystać z biometanu rolniczego. Czas najwyższy zacząć to produkować, bo oszczędne, że tak powiem, szacunki, wczoraj czytane przeze mnie, ale ja tym zajmuję się od nastu lat, mówią o 5 miliardach metrów sześciennych rocznie, które możemy produkować. Natomiast takie yy, szacunki, które zbierają wszystkie produkty uboczne, odpadowe z rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, ale także z gospodarki komunalnej, mówią nawet o 12-14 miliardach ale metrów to, sześciennych. Jasne, ale to grozi nam, grozi nam kryzys, to znaczy grozi nam gwałtowny wzrost cen żywności w Polsce? Polska nie jest odizolowana. Jeśli będzie wzrost cen żywności, to będzie wzrost cen żywności na całym świecie. Na razie nie mamy niedoborów produkcji żywności na rynki bogate. Natomiast ciągle zapominamy o tym, że na ponad 8 miliardów ludzi na kuli ziemskiej, mhm. ponad miliard ludzi głoduje. I my często mamy sytuację, w której nie wiemy, gdzie i jak sprzedać nasze produkty, bo ceny spadają poniżej kosztów, a jednocześnie wydajemy ogromne pieniądze na wojnę, wojsko i zbrojenia. Natomiast nie jesteśmy w stanie jako cywilizacja y, euroatlantycka Zachodnie. znaleźć funduszu na redystrybucję tej żywności w regiony głodu. Polska tak. nie ma problemów z zabezpieczeniem żywność, bo my dzisiaj 40% naszej żywności wyprodukowanej przez dobrych polskich rolników musimy wyeksportować. Więc my mamy raczej problemy z eksportem, z wyeksportowaniem i jeszcze będą zakłócenia w łańcuchach, że tak powiem, dostaw, dystrybucji i transportu, no bo jednak też na morzach wiemy, co się dzieje w związku z chociażby z flotą cieni i z uruchamianiem się różnego rodzaju sił e, zbrojnych atakujących transporty morskie, że jeszcze nie będzie możliwości eksportu, to rzeczywiście będzie plajta. No i ostatnio e, e, Huti, jemeńscy Huti zaatakowali Właśnie na to statki, zwracam tak. uwagę, że jeśli chcemy eksportować, a coraz więcej eksportujemy w rejony Azji Południowej, Azji Wschodniej, no to oczywiście jest to transport głównie kontenerami drogą morską, więc jeśli nie będzie bezpiecznych szlaków komunikacyjnych na morzach, na oceanach, to też ten eksport będzie utrudniony. Czujecie wsparcie, to już ostatni wątek, trzy minuty rozmowy, czujecie wsparcie premiera dla swojej inicjatywy związanej z, z prezydenckim, z prezydenckim pomysłem save 0%. Ale panie dyrektorze, nie ma lepszej możliwości jak ta inicjatywa, bo to nie jest prawdą, jak niektórzy twierdzą, że Narodowy Bank Polski nie ma pieniędzy. Ja pamiętam rok 2005, kiedy czytam nawet drugi kiedy Andrzej Leper mówił o wykorzystaniu rezerw strategicznych Narodowego Banku Polskiego na wsparcie gospodarki. Wtedy tych rezerw było niecałe 200 miliardów złotych. Dzisiaj jest ponad bilion. Wiele ekonomistów mówi, że to są zbyt duże rezerwy. I teraz uruchomienie części tych rezerw i przeznaczenie na zbrojenia rzeczywiście przyspieszy... Yy, możliwość rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego i doposażenie polskiej armii. Więc jeśli dzisiaj korzystamy z Sejfu Europejskiego 185 miliardów złotych, to gdyby do tego doszedł Sejf jeszcze krajowy kolejne 185 miliardów, to nasza modernizacja, która będzie trwała 10-15 lat, mogłaby być o połowę skrócona. Ale czytam tutaj nagłówki. Projekt wicepremiera do poprawki. Wstępna analiza projektu PSL wykazała poważne błędy i wzbudziła konstytucyjne kontrowersje. Czy Tusk odmówił Kosiniakowi Kamyszowi? Ale przepraszam bardzo, to nie jest rolą Tuska, żeby ewentualnie poprawiać ten projekt. Jeśli są uwagi kancelarii Sejmu i biura legislacyjnego Sejmu, to my te uwagi przyjmujemy. Ale u was jest i determinacja, żeby Oczywiście, żeby że ten projekt tak. Bo jeszcze raz podkreślam. Pomysł Kośniaka-Kamysza mówi o tym, że nie chce, aby była taka sytuacja, że za rok pan prezydent powie, były pieniądze, nie chcieliście na zbrojenia, zablokowaliście je, a y, z kolei pan prezes Narodowego Banku Polskiego, pan profesor Glapiński, powie za półtora roku PiSowi, mam do dyspozycji 200 miliardów złotych, 20. możecie wymyśleć kolejny, kolejny program rozdawnictwa, a nie inwestycji i ja to za... Akceptuję i wam te pieniądze na stole położę. Ma pan rację. Tutaj akurat pełna zgoda, że mogłoby i tak wyjść. Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, poseł, marszałek senior, także w tej kadencji. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję panie, panie pośle. Za... Zdrowych, spokojnych, rozmowy. wesołych świąt. Troszkę może wyciszmy się w naszych rodzinach. Zajmijmy się to, tym, co jest najważniejsze wokół najbliższego otoczenia. Dajmy trochę radości sobie nawzajem. Ja się dołączam do tych życzeń. Smaczniejsze te święta niż Bożego Narodzenia? Zdecydowanie, Zdecydowanie tak. Zdecydowanie lepsze. Dlatego, że są to święta wiosenne. Wiosną nadzieje rosną i ten symbol, czy kurczaczka, czy zajączka, czy także, czy także tego zielonego owsa, to jest właśnie symbol nadziei. Symbol kolejnego zmartwychwstania przyrody do życia. Już się nie mogę doczekać, prawdę mówiąc, tego niedzielnego śniadanka. Wszystkiego dobrego na święta i nie tylko na o, święta. Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.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 Jak Wielkanoc, to w dobrej cenie z Carrefourem Tylko dziś złap świąteczną okazję Wszystkie jajeczka czekoladowe w promocji 1 plus 1 za grosz Więcej na Carrefour.pl Carrefour. Wielkanoc smakuje lepiej Po reklamie Autopromocja Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna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 W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt małpa radio 24pl Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00. Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 8.30, Ewelina Kamińska Zapraszam. Dwoje z sześciorga nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego ma złożyć przed południem ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. To Magdalena Będkowska oraz Dariusz Szostek. Zaproszeń do Pałacu Prezydenckiego nie otrzymało pozostałych czworo sędziów wybranych przez Sejm. Zamieszanie wokół ślubowania poseł Marek Sawicki z PSL, który kilka minut temu był naszym gościem, widzi jako efekt działań wewnątrz Pałacu Prezydenckiego.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 Ślubowanie wobec prezydenta złoży dwoje sędziów zaproponowanych w Sejmie przez PSL i Polskę 2050. Zaproszeń nie otrzymali sędziowie zaproponowani przez Koalicję Obywatelską oraz Lewicę. Więcej opinii i komentarzy na portalu polskieradio24.pl. Krajowy system faktur stał się rzeczywistością dla kolejnej grupy przedsiębiorców. Od dziś mają obowiązek korzystać z niego także małe firmy. Przez ostatnie trzy miesiące wdrażały go największe przedsiębiorstwa. Nie dotyczy on jeszcze podatników, u których miesięczna wartość sprzednictwa udokumentowanej fakturami nie przekracza 10 tysięcy złotych brutto. Ksefu nie trzeba się bać, uspokaja właścicielka biura rachunkowego ze Szczecina, Agnieszka Zamaro-Wiśniewska. Już większe firmy weszły w ten KSEF. Już tak naprawdę ćwiczymy wystawianie faktur, odbieranie dokumentów. To naprawdę nie jest rzecz, którą można straszyć dzieci. Do końca roku przedsiębiorcy mają czas, by nauczyć się obsługi systemu. Resort Finansów zapowiada, że nie będzie kar za pomyłki. Szlaki w Tatrach zamknięte do odwołania. Wszystko przez trudne warunki pogodowe i obfite opady śniegu. Zakaz wstępu na teren tatrzańskiego Parku Narodowego został ogłoszony ze względów bezpieczeństwa. Ogłoszono bowiem czwarty stopień zagrożenia lawinowego. Poinformował zastępca naczelnika TOPR Mieczysław Ziach. No Jest niemożliwe to chodzenie, jest sławidoczność, widoczność, jest y, trudno wybrać bezpieczną drogę i można spodziewać się samoczynnie schodzących lawin. Szlaki są w tej chwili niewidoczne w zasadzie, także nigdzie wysoko nie należy się zapuszczać. Synoptycy prognozują, że pogoda powinna zmienić się już w najbliższy weekend, a w Wielkanoc nad Podhalem powinno zaświecić słońce. Na razie na Podhalu śnieg i 2 stopnie i na południu i południowym wschodzie kraju niestety pochmurno i z przelotnymi opadami deszczu, a temperatura maksymalna to 9 stopni i tyle w tym regionie oczywiście i tyle wskażą termometry na Lubelszczyźnie i na Śląsku. Na pozostałym obszarze kraju, czyli w centrum, na północy, zachodzie i na północnym wschodzie Dużo więcej przejaśnień, dużo więcej słońca i wyższa temperatura. Nawet 12-13 stopni na Mazowszu, 12 stopni na zachodzie kraju, 9-11 stopni nad Bałtykiem i 12 stopni na Suwalszczyźnie. Na tym obszarze, czyli na tym poza południem, oczywiście bez opadów. Poranek w Polskim Radio 24. 8.34 na zegarach. Chwilę przed godziną dziewiątą połączymy się z Tomaszem Sajewiczem, naszym specjalnym wysłannikiem do Jerozolimy. Będziemy rozmawiać o wydarzeniach z Jerozolimy, m.in. z Niedzieli Palmowej, ale także o rozwoju konfliktu na Bliskim Wschodzie. A zaczynamy od głosu eksperta. Komentarz. To znaczy Tomasz Sajewicz też jest ekspertem, ale jest jednocześnie może nawet bardziej naszym korespondentem. Naszym korespondentem nie jest pracownikiem akademickim, naukowym jest dr Stefan Sękowski, politolog i ekonomista z Uniwersytetu Marii Kiri Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Jak pan, zaczniemy, podzielimy sobie naszą rozmowę na dwie części, na tę część politologiczną i część ekonomiczną. W drugiej części porozmawiamy m.in. o cenach paliw, a w pierwszej o Trybunale Konstytucyjnym. Czy pan y, rozumie zachowanie prezydenta, te decyzje prezydenta o spotkaniu z dwojkiem sędziów? I jak słusznie Marek Sawicki z PSL-u zauważył, to wcale nie musi oznaczać odebrania ślubowania. Tak, rozumiem, jak najbardziej rozumiem. To znaczy pan prezydent i obóz, do którego należy, od kilkunastu lat pokazują nam, że nie należy im na tym, żeby Polacy mieli coś takiego jak niezależny Trybunał Konstytucyjny, który będzie pilnował, czy pozostałe władze, znaczy, czy władze, inne, tak? zwłaszcza ustawodawcza, ale także wykonawcza, nie łamią naszych praw. I to widać od 2015 roku. Oczywiście tutaj i, i druga strona sporu nie jest bez winy, bo pamiętajmy kto, kto piłeczkę wystawił PiSowi w 2015 roku, wybierając nadmiarowych sędziów. Ale już żeby nie, nie bawić się w rozmowy na temat, na temat prehistorii, jak najbardziej rozumiem, ponieważ tutaj celem nie jest to, żeby zapewnić Trybunałowi Konstytucyjnemu sprawne działanie, tylko żeby poboksować się z obozem rządzącym i znaleźć jak najwięcej pretekstów do tego, żeby przeszkodzić w odbudowie niezależnego Trybunału Konstytucyjnego. No i akurat tutaj obóz rządzący bardzo pomaga panu prezydentowi, wystawiając właśnie liczne preteksty, jak chociażby właśnie jak chociażby właśnie pewne problemy czy niejasności związane z tym, czy, czy w jaki sposób zostali wybrani ci sędziowie, ci nowi sędziowie do Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj przede wszystkim największe kontrowersje budzi ten przyspieszony tryb. Spokojnie można było poczekać te kilka dni. Marszałek Czarasty nie musiał tego przyspieszać. Przynajmniej tego pretekstu by nie było. Nie mówię, że wtedy by pan prezydent by pan prezydent odebrał to ślubowanie od nowych sędziów, ale przynajmniej nie miałby tego pretekstu, akurat z tego pretekstu, żeby tego nie robić. Być może znalazłby wymyśliłby sobie jakiś inny. Dlatego. Z perspektywy takiego no właśnie myślenia tego obozu pisowsko-nawrockiego, tak bym to określił, no rzeczywiście sens ma rzucanie kłód pod nogi i rozpychanie się przez pana prezydenta na tej instytucjonalnej scenie i udawanie, że przyjęcie tego ślubowania jest jakimś przywilejem prezydenta albo kompetencją. To nie jest ani przywilej, ani kompetencja, tylko obowiązek. Więc, no cóż, no w, w tym czyli sensie to taka, Czyli to jest taka strategia dzieli i rządź. No, znaczy y, dziel, y, no właśnie, domyślam się, że tutaj pan odnosi się do tego, że dwóch y, sędziów nowych zostało zaproszonych, pozostała czwórka nie została, więc dzielimy tych sędziów na, na lepszych i gorszych. I upatrzono już tylko, przepraszam panie doktorze, wejdę w zdanie, dopatrzono się też wspólnego mianownika. Czworo sędziów, którzy nie zostali zaproszeni, są z rekomendacji Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, a dwoje zaproszonych z, z rekomendacji PSL-u i Polski 2050. Tak, to na pewno po, politycznie można powiedzieć jest, jest wspólny mianownik, innym wspólnym mianownikiem jest to, że akurat części tych wątpliwości proceduralnych nie ma w przypadku tych dwóch sędziów. No i to jest właśnie to podkreślanie, że ja jako prezydent, znaczy nie ja, tylko pan prezydent Nawrocki, mhm. mogę sobie wybierać czas i osoby, którym, od których to ślubowanie odbiorę. No najlepiej by było, żeby jednak ci, którzy wybrali, czyli Sejm, znalazł jakąś, jakąś ścieżkę, która miałaby, która jednak byłaby legalna, tak? którą mogłaby jednak osłabić tutaj to bujczuczne zachowanie pana, pana prezydenta, dlatego że z perspektywy Polaków najważniejsze jest to, żeby Trybunał Konstytucyjny miał sędziów, E, możliwie niezależnych. E, m, oczywiście jakby tutaj ustawa zasadnicza nie mówi w jaki sposób ta, tą niezależność mają wykazywać. Stąd na przykład no, część, e, większość, większość sędziów w aktualnym Trybunale Konstytucyjnym niezależnie od tego jak, jak oceniamy działalność, no to są legalnie wybrani, wybrani sędziowie. Ale w naszym interesie wspólnym moim, pana, słuchaczy, jest to, żeby ten sąd wreszcie odzyskał, odzyskał swój autorytet, a nie to, jakby to, w jaki sposób tam się politycy między sobą przepychają, kto jest ważniejszy i kto ma więcej do powiedzenia przy wyborze sędziów, z punktu widzenia naszego interesu jest... Mniej istotne, a nawet bym powiedział, to przepychanie się jest po prostu szkodliwe. Bardziej niż przepychaniem się, to nieco polemicznie nazwałbym to taką rywalizacją o to, kto postawi na swoim, czy je będzie, czy je będzie po prostu na wierzchu. Ale myślę sobie, że to też początek problemów związanych z naprawianiem praworządności. Bo przed nami przecież także wybory sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Tutaj też prezydent ma wiele wątpliwości i myślę, że będziemy mieli kolejny serial na wiele odcinków rozpisany. Tak, no tutaj wątpliwości ma i pan prezydent i, i Prawo i Sprawiedliwość ma wątpliwości co do ustawy, która, którą sami uchwalili zresztą. tak? No, uchwalili najpierw ustawę, później wybrali na podstawie tej ustawy sędziów do KRS-u, a teraz pytają się Trybunału Konstytucyjnego o to, czy ta ustawa jest zgodna z Konstytucją. No, ktoś mógłby powiedzieć, że to jest absurd. Ja bym powiedział, że w tym szaleństwie jest metoda, bo tu nie chodzi o to znowu, żeby... Krajowa Rada Sądownictwa była niezależna, tylko żeby była w cudzysłowie nasza. No i znowu, no to jest bardzo szkodliwe dla, dla społeczeństwa, dla Polski jako państwa. I ja bym się na tym szczególnie, szczególnie skupił, bo rzeczywiście przed nami pewnie bardzo długi serial, w którym się zdecydowana większość Polaków nie połapie widziałem niedawno sondaż, z którego wynikało, że bodaj 40% ankietowanych nie wie, kto ma rację w tym sporze. Ja im się też nie dziwię, bo, bo zdecydowana większość Polaków nie są, to nie są prawnicy. Ja też prawnikiem nie jestem, aczkolwiek wspólnie z prawnikiem Tomaszem Półrulem napisaliśmy książkę Upadła Praworządność, jak ją podnieść, stąd... Tak powiem, podniosłem pewne swoje kompetencje prawnicze również, pisząc tą, tą książkę, choć zajmowałem się bardziej tą stroną politologiczną niż, niż prawniczą, ale no, ale no właśnie, trudno ludzi wymagać, żeby, żeby widzieli, żeby rozumieli te wszystkie zawiłości, Natomiast tutaj jeszcze zwróciłbym jeden na jeden aspekt uwagę, mianowicie... Dobrze, bo Nawrocki... mam dla pana newsa. Dobrze, więc proszę o ostatnie zdanie. Aha, okej. Okay. Ostatnie zdanie. Karol Nawrocki konsekwentnie podkreśla, że chce zbudować system prezydencki w Polsce i myślę, że... To podkreślanie, poszerzanie swoich kompetencji również może się w to wpisywać. To mamy informacje, to news dla Pana, ale przede wszystkim dla Państwa, dla słuchaczy i słuchaczek Polskiego Radia 24. Przed chwilą wydawczyni Ania Pałdyna przyniosła mi krótką depeszę informacyjnej agencji radiowej. Czytam w niej. Prezydent Karol Nawrocki podpisał 42 nominacje ambasadorskie, poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Te podpisy dotarły do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dziękuję Panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, zwłaszcza zamianowanie apolitycznych dyplomatów, którzy służą ojczyźnie z narażeniem życia w Kijowie, Teheranie i w Abu Zabi, napisał Radosław Sikorski. Czy mamy do czynienia z przełomem? Mam nadzieję, że tak. Bardzo mnie cieszy ta informacja, bo niezależnie od tego, kto tym ambasadorem został, tego typu nominacje powinny być, znaczy te decyzje powinny być podejmowane Płynnie no tutaj jeżeli chodzi o, o, o tło całego, e, całej sytuacji, no to myślę, że warto podkreślić, że właśnie tutaj miało miejsce e, e, spór między pałacem prezydenckim a emsz -em. e, kto jakby, na jakiej podstawie mają zapadać decyzje dotyczące tego, kto ambasadorem zostanie, czy. Czy wystarczy tylko poinformować prezydenta, jakie ma się pomysły na te kandydatury, czy, czy jednak prezydent tutaj powinien mieć jakiś głos, może nawet rozstrzygający, a przynajmniej daleko, da, da, daleko idący, jeżeli chodzi o, o doradzanie rządowi, kto ma tym ambasadorem zostać. także. Myślę, że mam nadzieję, nie wiem jaki jest oczywiście, nie do w głowie pana prezydenta, ale mam nadzieję, że, że to jest efekt tego dojścia do wniosku, że mamy do czynienia z poważną sytuacją... Międzynarodową. ...narodową, bo dopóki jest w miarę spokojnie, to można się barwić w różne rozgrywki między małym a dużym pałacem, ale kiedy jest naprawdę poważnie, no to trzeba zewrzeć szyki i działać wspólnie na rzecz Polski. Szukam, ale jeszcze nie jest dostępna pełna lista tych 42 placówek, które od teraz będą już miały e, kierownika placówek, placówki w postaci ambasadora. Rzeczywiście już wcześniej minister Sikorski i nie tylko MSZ apelowały, że nie może być tak, że w krajach ogarniętych wojną tak w krajach Bliskiego Wschodu i na Ukrainie dyplomaci narażają życia bez formalnego mianowania. Obiecałem nam, panie doktorze, bardzo dziękuję za pański taki komentarz na żywo tutaj em, do tej sprawy. Przejdziemy do kwestii ekonomicznych i do obniżki cen, cen paliw. Bardzo mnie intryguje, jakie jest pańskie stanowisko. To znaczy, czy wystarczy nam pieniędzy, by utrzymywać te tarcze, tę ochronę, te amortyzacje cen paliw tak długo, jak będzie to konieczne? To zależy, ile... Jak długo my... będzie konieczne. No właśnie, to raz, jak długo będzie to konieczne. Dwa, ile skłonni będą nam pożyczyć finansiści, zarówno krajowi, jak i światowi. Dlatego, że już w tej chwili mamy bardzo wysoki deficyt budżetowy. Do końca roku to będzie według planów 6,5%. Ile będzie więcej, czy będzie więcej, mniej nie sądzę. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację. Natomiast, znaczy ja generalnie uważam, że te kroki, które podjął rząd, ale na które zgodziło się także większość, zdecydowana większość Sejmu, w dużej mierze są krokami populistycznymi. To znaczy, musimy coś zrobić, więc będziemy teraz uchwalać obniżki VAT-u. I no a tutaj jeszcze szczególnie mnie szczególnie obawiam się konsekwencji tej ceny maksymalnej, bo to, co rzeczywiście widzimy na stacjach benzynowych, to super, mamy niższą cenę, ale za chwilę może się okazać, że przy tej cenie jest, będą długie kolejki stały do, do stacji benzynowych. Te, tej benzyny może zabraknąć. No i co wtedy? No, czy rząd wprowadzi kartki na benzynę? Już, nie, już zapowiedział, że nie wyklucza, politycy obozu rządzącego zapowiedzieli, że nie wykluczają, że być może w jakiś sposób będą ograniczać, ograniczać dostęp do tej benzyny obcokrajowcom. Co oczywiście też w różny sposób. Może być trudne i niezgodne z unijnym prawem, no ale cóż, można znaleźć. Słowacy znaleźli sposób, wcześniej Węgrzy znaleźli sposób, żeby ograniczyć dostęp do, do tamtejszej benzyny obcokrajowcom. Natomiast no, ceny maksymalne działają w ten sposób, że jeżeli cena rynkowa jest wyższa niż cena maksymalna, to robi się niedobór. I, i tak tej benzyny, nie mamy tak. Więc... Czyli czeka nas jakiegoś, jakiego, jakaś forma limitowania benzyny? Nie mogę powiedzieć, że tak będzie na pewno. Natomiast jeżeli na przykład Orlen bardzo mocno nie zetnie cen hurtowych, jeżeli ten konflikt w Iranie się szybko nie skończy, jeżeli nie znajdą się inne inne drogi, którymi może do nas ropa przypłynąć, to nie jest to wykluczone. To nie jest wykluczone, także może się okazać, że wybór będziemy mieć albo między długimi kolejkami i brakami na stacjach benzynowych, albo reglamentacją. Panie doktorze, jest duże ryzyko, że padliśmy ofiarą mało śmiesznego żartu i że jednak wpis Radosława Sikorskiego był pryma-aprylisowym dowcipem. Jeśli tak rzeczywiście jest, to serdecznie Państwa przepraszam, ale w formie tego tweeta nic nie wskazuje na to, żeby był to żart. Jest on napisany normalnym, formalnym, formalnym stylem. Zobaczymy, przekonamy się. Przepraszam. Mówimy o tych ambasadorach. Tak, teraz tak. Wciąż... to znaczy w sieci widzę bardzo wiele komentarzy, także cenionych publicystów, którzy wskazują na to, że nie ma potwierdzenia tej informacji że minister Sikorski żartował. Wolę dać to zastrzeżenie teraz, niż żeby potem okazało się, że komentowaliśmy, komentowaliśmy tylko mało zabawny dowcip. No właśnie, to ja też tutaj podkreślam, że wszystko, co mówiłem do tej pory i będę mówił do końca tej audycji, mówię bardzo poważnie. Ale już niestety kończymy, panie doktorze, więc bardzo serdecznie panu dziękuję. Przepraszam państwa, jeśli ta informacja się nie potwierdzi, jeśli to jest tylko żart ze strony ministra Sikorskiego. Był z nami dr Stefan Sękowski, politolog i ekonomista z Uniwersytetu Marii Kiri Skłodowskiej w Lublinie. Dobrego dnia, mniej takich mało śmiesznych pranków panu życzę, panie doktorze. Dziękuję bardzo i nawzajem. Dzięki. 8. 51 już prawie na zegarach. Z nami zapowiadany Tomasz Sajewicz, wysłannik Polskiego Radia do Jerozolimy. Dzień dobry Tomku. Dzień dobry, witam cię, witam państwa. Jak sytuacja na Bliskim Wschodzie? No, Trudno powiedzieć, że jest spokojnie. To jest oczywiście to, o czym rozmawiałeś ze swoim gościem przed chwilą. Kwestia paliw energetycznych wysuwa się na pierwszy plan. Rozmawialiście o kwestii, o sytuacji w Polsce, ale powiem, że właśnie nie na Bliskim Wschodzie, ale o Dalekim Wschodzie. Tam sytuacja jest już, no nie bójmy się użyć tego słowa dramatyczna. Władze Filipin chociażby oświadczyły, że jest stan no, zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Że tych zapasów pozostaje na bardzo niewiele tygodni. Przypomnę, wiele, wiele państw takich jak Korea Południowa, Japonia, Tajlandia prowadziły zakaz jakiegokolwiek eksportu ropy naftowej czy gazu ze swojego terytorium. Doświadczy o tym, jak bardzo, jak bardzo poważnym, delikatnym i niewralgicznym punkcie jesteśmy. A wracając do Twojego pytania, tutaj oczywiście w względny spokój, dlatego że nocą doszło oczywiście do kolejnych ataków izraelskich na cele w Teheranie. Taka nowa wiadomość z ostatnich 24 Godzin. Dzisiaj od 20 godziny czasu tutaj w, w Izraelu ma, rozpo, mają rozpocząć się irańskie ataki na, nie na amerykańskie instalacje wojskowe jak do tej pory, nie na cele właśnie militarne, tylko na siedziby amerykańskich koncernów. Takich wielkich koncernów, które wszyscy znamy nawet ze swojego dnia codziennego. Google, Tesla, to one mają być teraz celem ataków odwetowych Iranu. To jest wydawać się może, że nowy sposób Iranu na uderzenie w kolejny miękkie podbrzusze Donalda Trumpa, jeśli chodzi o prowadzenie i sposób prowadzenia tej operacji. Tomku, a powiedz, bo zdaje się, że Izrael jest bardziej zdeterminowany do dalszego prowadzenia działań wojennych niż Donald Trump i Stany Zjednoczone. Mam wrażenie, że też szczególnie Izrael jest obecnie zainteresowany. Widziałem i taką opinię powtórzenia scenariusza z gazy w południowym Libanie. I niestety powiem szczerze, że wiele na to wskazuje. Jakkolwiek byśmy do tego nie podchodzili, do tej sytuacji, to te komunikaty oficjalne, a bazujmy rzeczywiście na oficjalnych komunikatach, wczoraj minister obrony wprost powiedział, że on nie przewiduje w najbliższym czasie powrotu do domów 600 tysięcy mieszkańców południowej części Libanu. A przypomnę, że wcześniej, już na samym początku wojny wydano takie ostrzeżenia i wydano apele o ewakuację tych mieszkańców rzekomo dla ich własnego dobra. Oczywiście Izrael tłumaczy to wszystko stwarzaniem atmosfery bezpieczeństwa dla swoich północnych terytoriów, ale wiele wskazuje na to, że aż około 15% terytorium Libanu do rzeki Liwani, która jest tym takim punktem granicznym. No Izrael planuje po prostu zająć te terytoria. Anektować, nazwijmy rzeczy po imieniu. Dokładnie, anektować te terytoria. Tak to wygląda i rzeczywiście masz rację, że trzeba o tym głośniej mówić, bo te cele wojskowe, które były ogłaszane na początku wojny. Oczywiście tutaj bezwzględnie Hezbollah wiemy, że dokonywał wielu ataków, to były niebezpieczne ataki, to były absolutnie akty takie wojenne powiedzmy i tutaj walka z Hezbollahem to jedno, ale zajmowanie aż tak dużej terytorium, części terytorium Libanu to jednak jest delikatnie mówiąc inna sytuacja i według danych ONZ, które pamiętam jeszcze sprzed tygodniu tutaj chodzi o półtora miliona mieszkańców tych terenów, no, którzy mieliby się, panie Boże, wybacz, ale no wyparować, ulotnić, muszą się przenieść w miejsca. Ale pamiętasz, gdzie... ze, ze strefą gazy było dokładnie tak samo, to znaczy napaść eee, Hamasu postanowiła za pretekst do de facto anektowania strefy gazy i, i w najbardziej krytycznym momencie były przecież realizowane plany właściwie wy wysiedlenia stamtąd miliona, ponad dwu, prawie dwóch milionów ludzi. Ja mam wrażenie, że to jest bardzo niewygodny temat dla wszystkich, dla polityków przede wszystkim, bo wszyscy mierzymy się, jak, jak sam widzisz w dzisiejszym poranku, chociażby mierzymy się z kwestią zagrożenia energetycznego. To jest bardzo poważny problem. Są niestety, jak to w tego typu sytuacjach chaosu i wojny bywa, tematy ważne i ważniejsze. W tym momencie świat skupiony jest na tym generalnie, żeby ten konflikt się zakończył, żeby zakończył się szybciej niż później. Donald Trump w ostatnich godzinach sam mówi o tym, że to są jeszcze trzy, maksymalnie cztery tygodnie, nadzieję, że rzeczywiście tak będzie, choć sam powtarzał na początku tej operacji. Przypomnę w pierwszym tygodniu, że ona potrwa 3 czy 4 tygodnie, a wchodzimy w tydzień piąty tej wojny. Więc tak, o tym, co się dzieje w Libanie trzeba mówić więcej. Dlatego, że to wygląda w tej chwili te wczorajsze wypowiedzi ministra obrony Izraela świadczą w, w, wprost o tym, że Izrael nie zamierza się wycofać. Ja przypomnę, że w ubiegłym roku po wojnie dwunastodniowej Iran też zachował część swoich posterunków wojskowych już na terytorium Libanu. On po, po, to też tłumaczył oczywiście zapewnienie bezpieczeństwa dla swoich północnych terytoriów, ale teraz nic nie wskazuje na to. Szczególnie w ubiegłym tygodniu doszło do wysadzenia mostów na Liwani. To jest bardzo ważne, bo to też pokazuje na tym, że to jest odcięcie logistyki, odcięcie szlaków komunikacyjnych, które no, to jest odcięcie części kraju. Tomku, ja postaram, żebyśmy się umówili także jutro, bo dzisiaj nie wystarczy nam czasu, a chciałem cię zapytać, jak będą także w kontekście tego, co stało się w niedzielę w jak będą wyglądały obchody Wielkiego Tygodnia na Bliskim Wschodzie właśnie. Tomasz Sajewicz, korespondent, specjalny wysłannik Polskiego Radia do Jerozolimy. Dziękuję Dziękuję. do ciągu. jutra. Do jutra, do usłyszenia w takim razie. Za dzisiejszy program dziękuję wydawczyniom Annie Pałdynie i Patrycy Pindakiewicz. Program realizował Wiktor Sudyka, ja się nazywam Rok Kowalski i za chwilę przywita się z państwem Małgorzata Żochowska. Ja za dziś pięknie dziękuję, do usłyszenia jutro rano.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 Big Deal. multi deal, Potężne okazje na Wielkanoc. Tylko jutro mini batoniki, Knoppers, Mars, Twix i inne w wielopakach. 2 plus 1 gratis. To jedyne 10 zł za sztukę przy zakupie 3. Najniższa cena sprzedowniczki 15 zł. A do tego wielkanocna wyprzedaż nawet do 70% taniej. Szczegóły na deals.pl Po reklamie.